Minęła 21.00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Andrzej Kocjan, aktualności jedynki. Węgrzy czekają na wyniki wyborów parlamentarnych. Te pierwsze, cząstkowe, wskazują na zwycięstwo opozycji. Polak zginął w zdarzeniu dwóch szybowców na Słowacji. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Zaostrza się napięcie między papieżem a prezydentem Trumpem. Ocena amerykańskiego portalu Axios. Węgrzy zdecydowali. Dwie godziny temu skończyło się głosowanie. Wybrali 199 deputowanych Zgromadzenia Narodowego, czyli jednoizbowego parlamentu. Sondaż zrobiony tuż przed wyborami wskazuje na zwycięstwo opozycyjnej Tisy. Według tego badania zyskała 55 do 57% poparcia. Frekwencja była rekordowa. Na godzinę 18.30 wyniosła prawie 78%. Na wiecu powyborczym tis jest korespondent Polskiego Radia Piotr Piętka. Piotrze, teraz się z nim łączymy. Piotrze, jakie są nastroje, bo mówi się o umiarkowanym optymizmie. No i znamy już te pierwsze cząstkowe wyniki. One pojawiają się co jakiś czas. Jest tych zliczonych głosów coraz więcej. Jaki na ten moment są te oficjalne cząstkowe wyniki? Na razie rzeczywiście jest duży spokój wśród ludzi. Oni oczywiście są entuzjastyczne, kiedy są poddawane kolejne, kolejne wyniki. Na ten moment około 37% zliczono w całym kraju, zarówno w okręgach jednomandatowych, jak i w w kręgach, tych na liście krajowej, czyli w krajowym, i według tych 37% TISA ma mieć 132 mandaty. To brakuje jej tylko jednego mandatu do tego, żeby osiągnąć większość konstytucyjną, większość dwóch trzecich. Fides na ten moment ma 59 mandatów do parlamentu. Weszłaby jeszcze partia Michołznog, nasza ojczyzna skrajnie prawicowa z ośmioma posłami. To są z 37%. I tak jak się rozmawia z przedstawicielami TISA tutaj, w, w w, w, w sztabie wyborczym, takie nieoficjalne rozmowy. Prawdopodobnie na razie schodziły te, te poranne wyniki, kiedy bardzo wielu e, wyborców Tisi głosowało. Teraz prawdopodobnie będziemy mieli lekki przechył na rzecz Fidesu, ponieważ prawdopodobnie to jest ten moment, kiedy e, szli do wyborów wyborcy Fidesu, A jeszcze na samym końcu to będą znowu wyborcy Tisi i prawdopodobnie ten wynik może być jeszcze lepszy. Na razie, tak jak powiedziałem, około e, 132 mandatów, grubo e, ponad połowa. E, dla Tisy, ale czekamy cały czas na te wyniki. One schodzą bardzo szybko. Mam nadzieję, że do północy poznamy większość tych wyników i będziemy wiedzieli, czy po pierwsze Tisa wygra. To już się wydaje coraz bardziej prawdopodobne. Po drugie, czy będzie miała większość dwóch trzecich, żeby odbetonować system, który przez 16 lat Wiktor Orban i jego partia Fides e, uczyniła na Węgrzech e, tak trudnym do e, rozwalenia. o tym wszystkim będziemy Państwa informować na bieżąco. W aktualnościach radiowej jedynki Piotr Piętka. Dziękuję za relację. Polski pilot zginął na Słowacji nad górą Boriszow w paśmie Wielka Fatra. Zdarzyły się dwa szybowce. W samolocie, którym leciał nasz rodak, był jeszcze obywatel Czech. On żyje, ma obrażenia głowy. Drugi szybowiec pilotował obywatel Austrii, któremu nic się nie stało. Piloci brali udział w międzynarodowych zawodach szybowcowych, które rozpoczęły się dzisiaj na lotnisku koło Tręcina. Po wypadku dzisiejsze konkurencje zostały odwołane.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 Rośnie napięcie między Donaldem Trumpem a papieżem Leonem XIV, podaje amerykański portal Axios. Źródłem konfliktu jest wojna z Iranem i polityka imigracyjna prezydenta USA. Napięcia między papieżem a Trumpem to pierwsza tak otwarta konfrontacja między Watykanem a Białym Domem od wielu dekad, podkreślają dziennikarze. W minionym tygodniu papież wygłosił najbardziej jak dotąd surową opinię na temat polityki prezydenta i powiedział dziennikarzom, że ataki na infrastrukturę cywilną są wbrew prawu międzynarodowemu i są znaki nienawiści, podziału i zniszczenia. Chodzi oczywiście o sytuację na Bliskim Wschodzie. Po fiasku irańsko-amerykańskich negocjacji w Islamabadzie napięcie jest nadal na wysokim poziomie. Prezydent Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone będą blokować wszystkie statki wpływające do cieśniny Ormus i opuszczające ją. W telefonicznym wywiadzie dla Fox News Donald Trump potwierdził informację, którą opublikował wcześniej w mediach społecznościowych. Będziemy prowadzić blokadę ciśniny, Oświadczy amerykański prezydent. Jego zdaniem zajmie to trochę czasu, ale dość szybko przyniesie efekty. Donald Trump ma nadzieję, że inne państwa pomogą w tym procesie. Nie dopuścimy, aby Iran zarabiał na tym szlaku żeglugowym. Podkreślił prezydent USA, oświadczył też, że w ciągu ponad 40 dni wojny irańska infrastruktura wojskowa została, jak się wyraził, w zasadzie zrównana z ziemią. Dodał, że potencjalne cele amerykańskich działań nadal istnieją. Wymienił m.in. zakłady odsalania wody, sieć energetyczną i mosty. W zasadzie zrównaliśmy z ziemią cały ich kraj. Jedyną rzeczą, która teraz tak naprawdę pozostała, jest ich system zaopatrzenia w wodę. Uderzenie w niego miałoby katastrofalne skutki, stwierdził w wywiadzie dla Fox News. Donald Trump określił zakończenie negocjacji z Iran. Jako bardzo przyjazne zaznaczył jednak, że czerwone linie USA nie zostały uwzględnione, dlatego rozmowy nie przyniosły przełomu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda.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 W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Jedynie w Żarach, Nowej Soli, Głogowie, kłocku i Solcu Zdroju umiarkowana. Niespełna 16,5% prądów krajowej sieci pochodzi w tej chwili z odnawialnych źródeł. Najwięcej z wiatru. Jedynka. Polskie Radio. Reklama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 Zapraszam ich, żeby zadać swoje pytania, te proste, bo prowadzą najdalej w myśl zasady, że wszystko zostało powiedziane, ale i wszystko zostało do powiedzenia. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Michała Komara, krytyka filmowego, scenarzystę, choćby Wojciecha Jerzego Hasa, Edwarda Żebrowskiego, pisarza, około 30 książek, z czego prawie 10, z Władysławem Bartoszewskim, no, humanistę i myślę, że humanista to jest wiele znaczące słowo dzisiaj, a myśli pan, że my się boimy humanistów? Myślę, że tak. Taki prawdziwy humanista ma mało miejsca w tej przestrzeni, która funkcjonuje, bo humanistyka zakłada ciągłość kulturową, ciągłość pamięci, a ta pamięć jest zrywana przez... Między innymi przez fejki, przez to, co się dzieje w social mediach, co odwraca znaczenia, zaprzecza sobie. Więc mała jest przestrzeń dla takiej prawdziwej, gruntownej, porządnej i przyzwoitej humanistyki. Mało miejsca. Chciałem zacząć rozmowę od takiego pytania, który, które teraz zadam. Czy, czy lubi pan przemierzać miasto? Uwielbiam. Uwielbiam, Warszawa jest miastem wspaniałym do przemierzania właśnie. Bo można przejść parę epok w ciągu jednej godziny. Parę epok architektonicznych, parę epok historycznych, parę epok politycznych. I widzieć wszystko to, co zostało na natrwałe osadzone. To się rzadko zdarza. Zapytałem o to przemierzanie miasta właśnie też w kontekście pana nowej książki Józef czyli bo bohater tej książki, reżyser teatralny Józef, który przygotowuje się do wystawienia Burzy Szekspira i mam wrażenie, że nieustannie jest w Chodzie. Cały czas, Józef, cały czas Józef przemierza miasto. No bo sytuacja go do tego zmusza. Ludzie, którzy starają się mu zrobić krzywdę, nawet im się to trochę udało, wypchnęli go z mieszkania. Biega, żeby załatwić swoje sprawy, żeby uratować przedstawienie, a oprócz tego, żeby kupić swojej przyjaciółce rurki z kremem, czy też aklerki, Musi biegać, po to jest miasto, żeby po nim biegać i kupować przyjaciołom piękne podarki. Bo nie chce się schować? Nie, nie wolno się chować. Chowają się tchórze, a mój bohater nie jest tchórzem, nie wolno się chować. Zapytałem o te właśnie te dwa pytania, one nie są od siebie tak daleko od humanistykę i o chodzenie, bo właśnie to, to, to jest też esencja pana książki, ta opowieść o tym, że świat, który zrobił się chaotyczny, w jakim sensie oszalał i taki świat pan pokazuje w tej, w tej książce. Bo oczywiście też portretując Warszawę i tego Józefa, który idzie z taką prostą postawą. No, tacy są bohaterowie, tacy powinni być bohaterowie, tacy, którzy umieją z godnością znosić pociski zawistnego losu, tak? Jak to napisał pewien znany angielski dramatopisarz, tak? Ale tam w, w, w pana powieści większość bohaterów właśnie z takich etycznych, moralnych, tak, chcą naprawić świat, Chcą, żeby świat wyznawał specyficzne wartości, Józef, którego ten hejt dotyka. Bo powiedzmy, fabuła jest też o tym, że rzekomo tam zniszczył scenografię, czyli źle wydał pieniądze, z tego robi się, robi się wielka społeczna afera. I właściwie, gdzie my zmierzamy? Wie pan, jest mnóstwo ludzi o dobrych intencjach to wszyscy wiemy, że piekło jest wybrukowane dobrymi intencjami. Problem polega na tym, jak te intencje zrealizować. Niektórzy starają się to zrobić z pałką w ręku, a niektórzy ślizgając się lub chowając się nawet, prawda? A idzie o to, żeby tak sprecyzować cel, żeby było dobrze i przyzwoicie. Czy to jest do osiągnięcia? Z wielkim trudem. Nikt nam nie obiecywał, szczęścia i sukcesów. Wie pan, był taki w VI wieku przed naszą erą, taki poeta Teofrast, który napisał, że um, bogowie myślą o ludziach w ten sposób, że lepiej, żeby się człowiek nie urodził, a jak się urodził, to żeby szybko umarł. To jest y, ten program negatywny. No ale ma, można budować program pozytywny. Wie pan w jaki sposób? Jak? Starać się wysoko trzymać gardę. Skoro wszyscy oszaleli. Bo pana dziadek mówił, że trzeba siebie szanować? Tak. Tak. Siebie szanować to znaczy szanować innych. Jeżeli ktoś samego siebie nie szanuje. Jeżeli się podłamie. Jeżeli, jeżeli zachowa się jak świnia. To nie tylko w stosunku do siebie, ale w stosunku do innych. No a skoro tak, to znaczy ani siebie nie uszanował. Ani tych, których powinien szanować. I myślę, że na tym to polega. I ja wiem, że to brzmi strasznie prosto, strasznie banalnie. Ale można przetrwać w tym świecie tak właśnie idąc tą maksymą? Starając się. Starając się. Wie pan, kiedyś rozmawiałem z Władysławem Bartoszewskim. Mówi panie Władysławie, pan, mamy jedną wspólną cechę, że czyścimy codziennie rano swoje buty. Być może to wystarczy. Taka elementarna dbałość, która wyraża szacunek także do innych. Z profesorem Bartoszewskim pan rozmawiał przez 40 lat owszem, nieustannie. Owszem, Stąd mówiłem te 10 książek, które razem napisałem. Tak, więc wie pan, niekiedy idzie o drobiazg. Niekiedy idzie o to, żeby idąc do teatru nie pójść w brudnym ubraniu, żeby uszanować grę aktorów. Bo to święto przecież. My pokochaliśmy też to hasło warto być przyzwoitym, prawda? No, ale ta roz... Tak, ale ta, przy... ta przyzwoitość funkcjonuje na rozmaitych, powinna funkcjonować na rozmaitych poziomach, nie tylko na poziomie heroizmu. I jak wyglądały ostatnie rozmowy z Władysławem Bartoszewskim? Szykowaliśmy się do następnej książki. Była przerwa, to był chyba czwartek, on pojechał po Ciastka, on uwielbiał ciastka. Jak piastkę. bohater to sobie. Jest uwielbiał Ciastka, pojechał do Ciastka, chyba do Bliklego. Chyba tak. I następnego dnia mieliśmy się zadzwonić, następnego dnia siedziałem z jakimś kolegą. Rozmawialiśmy w jakiejś restauracji, nagle zadzwoniła komórka i powiedziano mi, że karetka pogotowia przyjechała do jego domu. Więc ja się zerwałem, żeby pojechać do szpitala, bo wiedziałem skąd ta karetka przyjechała, już było za późno, no i tak się stało. A te ostatnie rozmowy, czego dotyczyły Wasze? Przyzwoitości. Nadal przyzwoitości. To znaczy ludzi, których on cenił, których wady znał i którzy jego wady znali, ale których tak bardzo cenił za ich godne postawy, że trzeba było jeszcze o nich napisać, ale już się nie udało. A jak się zaczęła Wasza historia? To bardzo śmieszne było. Mianowicie to był chyba 78 rok. Ja kandydowałem do penklubu. klubu. Wszedłem do budynku Związku Literatów Polskich, gdzie schody są drewniane. I one od wielu lat trzeszczą, kiedy się po nich stąpa, a co dopiero kiedy się po nich biegnie. Schodziłem z biblioteki, czyli z drugiego piętra, i nagle usłyszałem straszliwy łomot te. Schody zaczęły no, niemal się załamywać. Tato biegł Władysław Bartoszewski, który podbiegł do mnie, krzyknął Ha! Komar! Ja wiem tak. Jesteś w klubie I pobieg dalej pod górę. To był wówczas, tak mi się wydawało. Pan w podeszłym wieku, 60 lat. Czy w związku z tym trochę, trochę jak ojciec, czy trochę jak starszy brat? Starszy brat. To ojciec, by, ojcu bym nie opadał takich dowcipów, ani on synowi by nie opadał takich dowcipów. Nie, nie plotkowalibyśmy tak okrotnie, yy, yy, złośliwie. Yy, nie, starszy brat. A gdzieś pan albo napisał, albo powiedział, że, że, że tak się zdarza, że nawet nie powiedział pan, że się... Dziadek i ojciec panu śnią, tylko że, się, że przychodzą, że jakby czasem w ciągu tak. dnia się pojawiają i dziadek jest w tym amerykańskim z demobilu e, płaszczu a, e, i po, pojawia się tam też ojciec. Co to znaczy, że oni, się, że oni przychodzą? Ja ich widzę. Wie pan, no tak zostałem e, obdarowany. To jest naprawdę dar. Ja ich niekiedy widzę. I to są jakieś szczególne momenty, kiedy się pojawiają? Kiedy jestem w kłopocie. Kiedy nagle pojawia się problem, który mnie boleśnie dotyka. Nie problem zawodowy, bo to jest do rozwiązania. Takie taki jakieś ukłucie, które mnie naprawdę boli. Albo ukłucie kogoś z mojej rodziny, dzieci, wnuków. I wtedy tak przez sekundę. Nie zmyślam, proszę mi wierzyć. Ja wierzę, nie, skoro Pan to o tym napisał czy powiedział, to napisane jest prawdą, więc, więc absolutnie w to wierzę. Czy, czy Pan zrozumiał swojego tatę? Tego bardzo kocham. Tyle. Pamiętam taką rozmowę z Panem w Tygodniku Powszechnym po książce Resortowe Dzieci, gdzie ten wątek Pana Pana taty, który był przedwojennym komunistą, ale właśnie komunistą można powiedzieć i też można powiedzieć, żeby jakby tło nakreślić komunistą też zdradzonym przez komunizm, bo to była też no, jedna z tych potem osób. potem została aresztowana. Tak, był. tak. E, bardzo ta historia jest e, t, trudna. Sobie, e, w, jaki, w jaki sposób Pan poznawał tę historię swojego taty? Proszę Pana, ja naprawdę poznałem historię mojego ojca, 24 grudnia 1954 roku, kiedy e, zobaczyłem w progu e, mieszkania moich dziadków e, mężczyznę, o którym mówiono, że to jest mój ojciec, a go pamiętałem sprzed uwięzienia i go nie poznałem. Ojciec był brutalnie też torturowany. Te, ja byłem małym chłopcem i jakoś tak e, wtedy coś zacząłem rozumieć, a potem to coś zaczęło się przekształcać w, w taki pełny obraz, e, coraz bardziej pełny. No Potem przyszedł 56. rok, bardzo znaczący w historii mojego ojca. I znaczący w moim życiu... Mówi pan, ja postanowiłem ogłosić bunt. I przestałem chodzić do szkoły. To nie były wagary. Ja po prostu przestałem chodzić do szkoły i wałęsałem się po mieście. Wałęsałem się, spacerowałem. Chodziłem, odbywałem niesłychanie długie podróże przez gruzy, przez składowiska złomu. To było odkrywanie świata nagle zacząłem widzieć Warszawę od, niemalże od podziemi. To fantastyczne doświadczenie. Dlatego w Józefie on jednak pamięta, co było przedtem, że na tym miejscu były gruzy. Teraz jest piękny, piękny dom, że Barbakan może wyglądał nieco inaczej, bo go raz dobudowano przed wojną, w 38 roku, a potem drugi raz w chyba trzecim. On to wszystko pamięta. Bo ja też pamiętam. To panu blisko do tego Józefa jest tego bohatera. Nie jestem reżyserem teatralnym. Nie myślał pan o tym, żeby tę historię swojego taty opisać? Nie. Dlaczego? Bo ja bym nie umiał. Powiedział Pan wtedy, mnie bardzo poruszyły dwie rzeczy w tej rozmowie, yy, od której zacząłem właśnie w, dla Tygodnika Powszechnego. I tu Pan to powtórzył. Jedną, że kocham swojego ojca bardzo. Yy, I drugą rzecz, którą Pan powiedział, że yy, właściwie umiem nazwać jego błąd, czy umiem powiedzieć, gdzie, tak. gdzie popełnił błąd. Tak. Co to było? Ten błąd to było co? Pierwszy krok ku piekłu. Lata 20, kiedy on miał 15-16 lat. Wtedy, kiedy Dor wyjechał do Związku Radzieckiego. Nie, nie, nie, nie. Wcześniej. Ale to był... To, jakby to panu powiedzieć. To trudna sprawa. Y, y, wie pan y, młodego chłopca łatwo zmanipulować, a potem już, on już zaczyna wierzyć, kiedy wejdzie w kolejną Zaczyna wierzyć, że nie ma innej drogi. Rozumie pan? I wtedy poświęca całe swoje życie, żeby jakoś wyrwać się z tej kolejny na twarde, ale to, co na zewnątrz nie, nie pomaga. Wybucha wojna. Jedna, druga. Już się z tego nie wychodzi. To kwestia pokoleniowa, pan myśli? czy to kwestia... Tak, to jest kwestia pokoleniowa. Wie pan, e, e, zapoznaję się z biografiami ludzi z innych obozów politycznych. O in, kompletnie innych poglądach. Widzę to samo uwikłanie. Bardzo podobne uwikłanie. Tak jest. Nie ma co poprawiać historii. Ona taka jest jak była. Tak, dlatego, dlatego uważam, że, że to krzyw, krzywdzące hasło resortowe dzieci, prawda, które, które no, w jakimś tam momencie wy, wybuchło, ono jakby nie, nie, nie, nie, nie stara się zrozumieć tego pokolenia i następnego pokolenia, bo pana doświadczenie było zupełnie inne. Pan, pan innej Polski chciał, czegoś innego poszukiwał i. Yy, Buntował się pan przeciwko tym, tym przekonaniom ojca, przeciwko jego światu? To chodziło między nami do sporów. Potem się okazywało, że racja... Wie pan, mój ojciec był jedynym chyba człowiekiem, który kiedy doszło do... do w stopniu generalskim, proszę pamiętać. Który zaczął protestować przeciwko wejściu Wojska Polskiego do Czechosłowacji w 68 roku. Pisał protest, czyli wiedział, a wiedział to od dawna. I w tymże 68 roku pan też usłyszał, że studiów żadnych nie skończy. Tak. I skończyłem. I skończył pan. Do rozmowy z Michałem Komarem wrócimy po przerwie. And the and the. And, die, and, die, and, die, and die. Ganda, die, wabba, da, bam, big, and die, bam, Program pierwszy Polskiego Radia. Michał Komar, Remigiusz Grzela, wywiad Rzeka. Wierzył pan w zmianę, w to, że Polska się zmieni? Na przykład w tym momencie, kiedy został pan internowany? Wie pan, ja się znalazłem w tak wspaniałym towarzystwie. Bo tam był i Bartoszewski, i paru świetnych pisarzy. Adam i... Istów, I młodzi politycy, znaczy moi rówieśnicy, którzy zajęli się polityką. To fantastyczne doświadczenie. Poznałem paru historyków, o których myślałem, że nigdy ich nie spotkam. Opisuje Pan chyba, za zaraz wybuchnie taką scenę na lotnisku w Bemowie, chyba jak jesteście tak. przewiezieni do helikopterów, tak? Tak z grupą 30 chyba... To, tam było M trochę... Mężczyzna wśród kobiet, Halina Mikołajska... Chodzi. Między innymi, tam były trzy panie. Co się wtedy czuje, bo pan przecież nie wie, co dalej, gdzie jak jest jest pomyśleł. Było ciemno. Wtedy. Po pierwsze było ciemna noc. Mróz straszny. A oprócz tego, to było fantastyczne, jak dzisiaj sobie o tym myślę, że każdy z nas był pod opieką dwóch panów z ZOMą. Przecież oni byli w pełnym oporządzeniu bojowym. To znaczy mieli pistolety, KBK-AK, torby z maskami gazowymi, no wszystko jak trzeba. I byli w hełmach. No i wyprowadzono nas z autobusu, stały dwa oświetlone reflektorami helikoptery. No fantastyczna sceneria filmowa, którą zepsuł oczywiście ktoś na Człowiek Teatru, Jerzy Markuszewski, nawiasem mówiąc, reżyser radiowy. Kiedy usłyszeliśmy głos dowodzącego tą eskortą, że ponieważ czeka nas długi lot, to proponuje nam oddanie moczu, stanęliśmy na skraju lotniska i wtedy ozywał się głos Jurka Markuszewskiego lejemy jak Polak z Polakiem. I zaczęła się awantura. Trochę szybko zgaszono, wsadzono nas do helikopterów, helikoptery wystartowały i wtedy zaczęła się, widziałem na twarzach no ludzi bardziej doświadczonych ode mnie, taki cień lęku. Proszę pamiętać, że wtedy dosyć głośno mówiono o tym, co hunta wojskowa wyczynia w Argentynie, że wywożono ludzi, zrzucano ich z helikopterów, z samolotów i tyle druga grupa uważała, że wywożą nas do Berlina Zachodniego, bo lecieliśmy na zachód. To ryzykowna teoria <śmiech> była. Nie. Oczywiście. Wylądowaliśmy w środku poligonu wojskowego i tyle. Ale zapytałem, czy pan wtedy wierzył, że, że ten kraj się zmieni? Wie pan, jak się przedtem, przez ostatni rok, a nawet więcej, rok i cztery miesiące, widziało, że połowa narodu Połowa społeczeństwa stanęła po stronie Solidarności. To było wiadomo, że już nie ma powrotu do stanu poprzedniego. Nie ma powrotu. Oczywiście wiadomo było, że wiele zależy od tego, co się dzieje w Moskwie i co się dzieje w Waszyngtonie. To było oczywiste, ale że już się nie da wrócić. A oprócz tego, wie pan, ja wtedy czytałem rozważania takiego dosyć obrzydliwego prawnika... Niemieckiego, który usprawiedliwiał w latach 30. działalności NSDAP i jego rojenia o stanie wyjątkowym. Jego głupota polegała na tym, że on zakładał, że stan wyjątkowy może załatwić sprawę, dzięki której można powrócić do stanu poprzedniego. Nie, nie da się, już tyle się zmieniło. Tylu ludzi, którzy do tej pory byli przestraszeni. Tak okazali się mocni i odważni. Tylu ludzi, którzy do tej pory wydawali się być odważni, w stanie wojennym się połamali. I z tego coś, z tego coś wynikało. A tak naprawdę uwierzyłem, że, że jednak coś się uda. Mianowicie mnie dosyć wcześnie wypuszczono. Także wiosną nagle zobaczyłem, że mnóstwo ludzi zaczęło sprzątać, nie? sprzątać podwórka. Nie dozorcy, nie miasto. Tylko ludzie wyszli, zaczęli siać trawniki, kopać, przekopywać trawniki, siać kwiatki. To był taki znak nadziei, że dochodzi do takiej cichej, nieformalnej samoorganizacji. I doszło. Tak sobie przypomniałem teraz y, Miłosza piosenkę o końcu świata, że innego końca świata nie będzie, prawda? Dopóki siwy staruszek, który byłby prorokiem, ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie. Podwiązu podwiązuje pomidory. E, e, powtarza, innego końca świata nie będzie. I to e, wydaje mi się w ogóle takim moctem Pana twórczości, Pana wszystkich książek. To, że w tej prostocie przyzwoitości, i w prostocie takich zwykłych gestów jest jakaś siła przetrwania. Tak, to prawda. Jakby tu powiedzieć, no znałem człowieka, który przetrwał dzięki temu, że Codziennie przyszywał sobie biały kołnierzyk, celuloidowy, a przetrzymał rzeczy straszne. Ten kołnierzyk go prostował, fizycznie go prostował, rozumie pan? Podnosił mu głowę, a jak podnosił głowę, to już nie wypada zrobić czegoś złego, prawda? Jak ma się podniesioną głowę. Dzięki kołnierzykowi, tak przynajmniej on twierdził. Ale jak pan opowiadał tę scenę na lotnisku w Bemowie, to tak sobie pomyślałem, że to jest taka scena dla Borewicza, że to 0-7 zgłosie to bardzo by była dobra, film, dobra filmowa scena. A powiedzmy, że pan ten serial stworzył. Nie, ja nawet stworzyłem pierwszy odcinek. Pierwszy odcinek, który wpłynął na całość. Pan wymyślił tę historię między Borewiczem i Zupkiem, prawda? Tak, ale to było naturalne. No przecież wiadomo, że jest jeden aktor... Jedna postać, i flap, gruby, duży i mały, chudy. A no To jest proste, tylko trzeba mieć w pamięci historię farsy, groteski, to trzeba wiedzieć. A zdziwił się pan propozycją, że ma pan napisać taki film? Nie, mnie to rozbawiło, bo reżyser Krzysztof Szmagier przyszedł do mnie, powiedział, a może byś to napisał i podał mi tytuł powieści na której mogę się oprzeć. Ja usiadłem, przeczytałem powieść, która wydawała mi się strasznie, strasznie banalna. No, napisałem to, co napisałem, wyostrzając trochę no, na przykład, że no, nie opatrznie, nie, dobrze, opatrznie, <śmiech> ubrałem tego młodego, dynamicznego milicjanta w dżinsy. I w amerykańską kurtkę taką bardzo. No i pewnego dnia zostałem poproszony do pana, który mi zwrócił uwagę. To no, wysoki funkcjonariusz MSW, w... zostałem zaproszony, dostałem przepustkę, wszedłem do gabinetu, ten pan pozwolił mi usiąść i wyliczył pretensje, które ma do mnie na Komenda Główna Milicji Obywatelskiej. To się panu dobrze nie kojarzył adres chyba? Nie. Wyjaśnił, mi jakie mają pretensje. Po pierwsze, że milicjanci nie chodzą w dżinsach. Ale wie pan, niefortunnie się złożyło, że kiedy wchodziłem tam, to dwaj panowie w dżinsach prowadzili jakiegoś pana skutego kajdanami. A ci dwaj panowie w dżinsach to byli... Czyli ci milicjanci milicja. byli w dżinsach. Ja, ja mu to powiedziałem... On się skrzywił, miał jeszcze parę innych wątpliwości co do sposobu odnoszenia się Borewicza do swojego głupiego przełożonego, że porucznik Borewicz jest zbyt inteligentny, a jego przełożony jest idiotą. Miało do mnie pretensje, no ale trudno. A czasami pan wraca do tego serialu? Na skąd? Zabawa. Ale pokazywał jaki taki James Bond polski tamtego czasu, prawda? To było dobrze robione. To było naprawdę dobrze robione. Świetni scenarzyści byli, to raz. Po drugie, reżyser bardzo sprawny, bo Szmagier był, cokolwiek o nim powiedzieć, był bardzo sprawnym reżyserem. Świetni aktorzy. Cieślak okazał się świetnym aktorem. Szedzono z niego, że jest naturszczykiem. Nieprawda. On fantastycznie grał. wspaniale ogląda do dzisiaj. No więc głęśno. Tak? No. I tak jak teraz rozmawiamy o tych scenach takich, bo myślę o takich scenach filmowych z pana życia też, bo to tak <laughs> W różnych książkach pan rozsypał właśnie też takie sceny ze swojego życia. Jest taka nieskończona scena w książce, zaraz wybuchnie. Chyba 92, może Czwarty rok, i Mirosław Chojecki, i pan. Pan taką scenę zaczyna pisać, ale pan jej nie kończy tam w tej, w tej książce. Jest, że, że pojawia się jakiś nie wiem, odrzutowiec, nie chcę teraz z pamięci przywołuje i wy jesteście tam do tego odrzutowca zaproszeni, czy jakiś prywatny samolot, powiedzmy, który ląduje w Rzymie, żeby zatankować, potem wiezie was na południe na jakąś wyspę, gdzie odbywa się no, oczywiście uczta. Uczty w pana książkach no to są do zjedzenia razem z kartkami. No i właśnie co dalej? Bo potem pan ten wątek porzuca i zostawia pan czytelnika z kompletną nieświadomością. Po coście zostali tam porwani? Ten milioner już nie żyje. Miał wielkie zamiary w stosunku do Polski. Panie Świeć na niego duszą. On was znalazł? Wy go znalazliście? On nas znalazł, potem zaczął nas rozgrywać. To wielka postać. Naprawdę wielka postać. Ja jestem zobowiązany do dyskrecji niestety. Z chęcią bym to opowiedział, ale pewnego dnia opowiem. Jak przyjdzie czas. Diaboliczny. Diaboliczny, bo ta scena jest taka, że on, on wam coś tłumaczy, opowiada, a wy tylko znacie włoskie słowa wabene. <głos> Dokładnie, no to mogę zdradzić. Rozmawialiśmy po francusku i po angielsku, ale nad ranem, kiedy już polał się alkohol i to mocno, ten ktoś nagle powiedział coś po rosyjsku. Ja zapytałem się i miał niezły akcent. A ja zapytałem się, skąd ty nasz rosyjski? On mówi, ja studiowałem w Leningradzie i to nas zmroziło. Następnego dnia wsiedliśmy do samolotu, odlecieliśmy i więcej już do spotkań z nim nie doszło. No skoro Mirosław Chojecki, to mogę przypuszczać tylko, że jakąś telewizję mogło na przykład chodzić. Tak, bo myśmy, myśmy chcieli założyć coś, ale się nie udało. Mirosław Chojetki niedawno zmarł, też bardzo ważna postać dla polskiej opozycji. Ogromnie. dla Ogromnie. Ogromne zasługi. Jako wydawca podziemny, człowiek ogromnych zasług. Ważna dla pana też postać. Świetny, świetny człowiek. Świetnie bawiliśmy się w życiu. Naprawdę świetnie. Których z tych postaci panu brakuje dzisiaj? Wie pan, to całe tłum. Ja dosyć długo żyję i poznałem ogromnie dużo ludzi. Nie wiem, czy pan pamięta 8,5 i pół ten koniec, ten wspólny taniec, korowód cyrkowy. No to właśnie tak. I tam jesteście wszyscy w tym korowodzie? Wszyscy w korowodzie. Pan powiedział przed chwilą, że długo żyje, 80 lat pan w tym roku no tak, kończy przy mężczyźnie. Ile... ja się nie obrażam. No, ile ma lat. Jak pan patrzy wstecz na swoje życie, które było takie gęste też w te przygody różne, to życie intelektualisty, ale równocześnie pan był w samym środku. Pan nie był intelektualistą z obrzeża czy z peryferii życia, tylko z samego, z samego środka. Barwne było? Bardzo barwne. Mam nadzieję, że jeszcze będzie. Ja nie tracę nadziei. Trzeba się starać. Niech będzie bardziej barwne. Pisze pan teraz? Piszę. I to powieść jest? A, to bardzo dziwny projekt. Jest, zaraz panu wyjaśnię. Ja od lat y, się interesuję mitologią grecką, ale tak głębinowo. I teraz coś przygotowuję. Y, Coś związanego z mitami, ale z jakby to powiedzieć z mitami dotyczącymi wielkiej przygody. Mówiąc najkrócej, wokół wyprawy argonautów. To, co tam się dzieje, to piekło, które tam się rozgrywa, piekło namiętności tych pięćdziesięciu, którzy, którzy zasiedli do wiosą, żeby popłynąć. Nienawiść wzajemna, to jest zdumiewające. Ach, nie będę panu tego straszczał, ale to jest naprawdę ciekawe. Napisał pan w jednej z książek, że największą tajemnicą życia jest brak tajemnicy. To jak... Nie, największą tajemnicą to inaczej, że ktoś, ktoś mówi, że to jest tajemnica, a największą tajemnicą w Polsce jest brak tajemnicy. W Polsce trudno utrzymać tajemnicę. Niech pan zwróci uwagę, z czego żyją dziennikarze. Telewizyjni, radiowi, z rozmaitych stacji telewizyjnych, z plotek. A skąd mają te plotki? No bo im puszczają politycy. Żadna tajemnica się nie utrzyma. Żadna. Dlatego też, jak ktoś mówi, że to jest tajemnica, no to, no to już wiadomo. Kino jest pana namiętnością dalej? Było. Było. Znaczy... Kino dalej, ale nie seriale. Seriale wydają mi się hmm, przed całym hmm, zachwycie najlepszy mi... Nie, półtora godzinny film jest zamkniętą całością. Jest przemyślany do końca. Jest całością pod względem intelektualnym. artystycznym. Serial się rozpływa. Więc zabrakło mi serca. Felini nadal jest tym ważnym reżyserem, skoro pan tę scenę oczywiście, wymienił? Ale oczywiście. Michał Komar, Remigiusz Grzela, wywiad Rzeka. Zapyta mu o burzę Szekspira, bo wokół tego spektaklu Burza też opowiadana jest ta powieść Józef czyli pana ostatnia powieść. Kiedy pan zobaczył po raz pierwszy Szekspira, czy burzę Szekspira? Och, proszę pana, w teatrze powszechnym, ale jeszcze za czasów Adama Hanuszkiewicza. Mówię o teatrze powszechnym w Warszawie, czyli przed wybudowaniem tego dzisiejszego teatru. To był 62. rok. I pamiętam właściwie wszystko, dokładnie. Hmm, Janusz Gdwicza, który grał Prospera. Dlaczego to na panu zrobiło takie wrażenie wtedy, jak pan myśli? Bo była to mieszanina cudów teatralnych, magii teatralnej ale takiej magii spirowsko-teatralnej, że można coś zaczarować i odczarować z takim mocnym realizmem. Bo przecież wiadomo, że historia Prospera wygnanego ze swojego kraju, ze swojego państwa, ze swojego księstwa, wygnanego przez zdradzieckiego brata przy pomocy króla sąsiedniego państwa, fikcyjnego, to wiadomo, że historia Prospera jest no historią polityczną, ale że jego księga, którą on w końcu nie mamy pewności, czy ją wrzucił do morza, czy nie. Nie ma pewności, w tekście nie ma tego. Że można zaczarować świat i go odczarować. Wspaniałe kostiumy, ja nie pamiętam, kto robił, nie sprawdzałem potem, kto robił kostiumy. One były tak barwne, tak piękne. Naprawdę pamiętam. Chcę zapytać też o pana książkę Wtajemniczenia, bo tam jest taki piękny pomysł na opowieść. Taki prosty, ale bardzo piękny pomysł na, na taką opowieść filozoficzną, kiedy ta główna bohaterka pani E., Toczy przy stole dysputę i tam jest ktoś, to jest taki kucharz, nie wiem, posługacz. E, Lokajo kucharz. Lokajo kucharz taki, w, któ w którego towarzystwie się te wszystkie rozmowy toczą na tematy historyczne, polityczne, filozoficzne. I z, z, z, czytając, ma się ochotę z, przy tym stole z nimi posiedzieć trochę i właściwie podyskutować, kogo pan zaprosiłby do stołu, do pani E. No dzisiaj pana. To na pewno. Ja bym coś przygotował i podałbym do stołu, a usiadłbym obok was i obserwował, słuchał, jak spieracie się na przykład o istotę piękna radia. Bo radio jest piękną instytucją. Radio ma swój czar, swój urok tego braku dosłowności, urok, urok tajemnicy. Pan powiedział, żeby coś przygotował. Pan gotuje? Gotuję. Popisowe danie? Och, jest ich szereg, proszę. Pytam celowo, bo pan takie dania, takie omlety serwuje pan w książkach z, z ostrygami. No naprawdę ta lista... No to, z pana, z to jest pana prościutkie, książki. proszę pana. Prościutkie, podałem przepis. Każdy może. Naprawdę. To co jest pana popisowym daniem? Hmm, pieczenie. Rozmaite pieczenie. Co jest y, ważne w biesiadzie, w biesiadowaniu, w ucztowaniu? Ludzie. Ale to nie ja odkryłem, prawda? Pewien wybitny filozof kuchni XIX-wieczny to napisał, Brill savaren prawda? Że bez ludzi, bez rozmowy, jedzenie może być jedzenie i dobre napoje. To może być zaczyn, ale wszystko zależy od ludzi. To jest sposób uprawiania przyjaźni. A nawet jeżeli jest spór, to jest to spór przyjazny, kiedy jest dobre jedzenie, nikt nie wstanie od stołu i nie trzaśnie talerzami, prawda? To jest sposób harmonizacji świata. Harmonizacji świata przez smak, barwy, zapach. Proszę zwrócić uwagę, to jest sztuka wielu zmysłów. Czyli trochę trzeba od siebie wymagać. No oczywiście. Żeby się wspiąć na, te, e, że tak. na ten poziom choćby kulinarny, o którym pan Ale mówił. Ale oprócz i... trzeba zadbać o, o, swój, o swój wygląd, <grych> o czysta buty. Co? To jest ważne, ale też ta dysputa, która się toczy między ludźmi przecież. Jak dzisiaj też nie prowadzić rozmowy tak, żeby te podziały tych rozmów nie zamykały. Przecież pan to obserwuje, to jest też temat tej książki, że dzisiaj właściwie wymieniamy się opiniami, prawda? Ale w taki sposób, żeby nie dojść do porozumienia. Dobra kolacja powinna zaczynać się od tego, że obecni wyjmują smartfony, Wyłączają je i zostawiają gdzieś na boku. Nie skrolują nie patrzą na newsy, nie patrzą na głupie, na głupie komentarze, agresywne, złośliwe, nienawistne. Zapominają o tym. Tylko przystawki zaczynają poważnie się traktować. No i już. Trzeba próbować. Dlatego było panu blisko też z Wojciechem Przoniakiem, z którym pan napisał książkę, też takim mistrzem biesiady i takiej tak. eleganckiej kuchni. Tak, tak. stołu Wojtek uwielbiał, Woj Wojtek był dobrym kucharzem, naprawdę. Napisał książkę o tym wiele lat temu. Bardzo przyzwoitą książkę kucharską. No więc ja w ogóle lubię pisarzy, którzy zajmują się kuchnią. A dlatego moim ukochanym pisarzem jest Dumas który napisał wielką encyklopedię gastronomii. I ona jest ciągle aktualna, wie pan? Tak jak Trzej Muszkieterowie. Tak jak Hrabia Monte Cristo. I ta, tylko tej wielkiej się już nie wydaje, tylko są skrócone wydania. Żeby były małe. A klasyka nam jest potrzebna. Bardzo. Bardzo. Ona uczy, uczy czytania, uczy czytania powieści. Nie takich jednowymiarowych traktacików, które dzisiaj dominują na rynku, tylko powieści wielowątkowych, powieści dygresyjnych, powieści, w których dobra nie będę opowiadał. Bardzo to jest ciekawe jeszcze, bo w, w, o te popisowe danie zapytałem, no jak już tak rozbudziliśmy apetyt, to co? co nie, pan... nie, nie, nie, nie, nie, Proszę, jak pana pani E pana zaprosi, to ja to zrobię. To wtedy się tak. Tak. Inna z książek z Maciejem była ma taki tytuł... Adwokat. Adwokat. Rozmowa o życiu w ciekawych czasach. Tak. Pana czasy były ciekawe, pana zdaniem? Macieja też ciekawe, bardziej może. Bo sen Stanisława była wybitnego działacza socjalistycznego, którego jakiś Rowiec chciał zabić nożem i go pchnął nożem na Nowym Świecie, tak? E, który potem znalazł się w Oświęcimiu. A mały Maciek roznosił papierosy i herbatę na posiedzeniach Rady Jedności Narodów. W Milanówku, tak generał Okulicki, wybitni działacze Armii Krajowej, delegaci na kraj. A potem został adwokatem i bronił nie tylko oskarżonych, ale bronił też honoru swojego zawodu. Fascynująca postać. A jacy ludzie panu imponowali? Józef Schmidt, kiedy skoczył 17 metrów i 3 centymetry w trójskoku. Ja go uwielbiałem, nie znałem go, ale wiedziałem, Krzyszkowiak, wspaniały biegacz, wspaniały, Foik, wspaniały biegacz. Czy samych sportowców pan wymienia? Tak, naprawdę, byli fascynujący. A jak pan myśli, co, co pan zawdzięcza ojcu, jakąś, nie wiem... Lekcje, cechy. Właściwie wszystko. Ojcu i matce. Matka, która była po strasznych przeżyciach a okupacyjnych, pozostała kobietą nieprawdopodobnie delikatną, dobrą i podsuwającą mi książki w sposób tak łagodny. Nie bywała. I co mama podsuwała po Gullivera? No wiem, pan. Podróże Gullivera do dnia dzisiejszego, dokładniej podróże kapitana Lemuela Gullivera, są moją ulubioną powieścią, bo jest najbardziej przejmującą powieścią o gatunku ludzkim. Nie mówię o tej dziecięcej wersji, przekrojonej przez Disneya czy przez poprzednich redaktorów, nie wchodzę. Mówię o pełnej wersji, to wstrząsające dzieło. No pan mówi o tym jako twórczości Konrada, którego pan jest specjalistą. Tak właściwie uchwycił pan też ten, te, no Konrad, ten temat. Konrad idzie. No Konrad idzie moim zdaniem w nostromo. Konrad korzystał z, z, z porady Gullivera. Gulliver przyszedł do niego. Na co? Jonathan Swift pewnego dnia przyszedł do Konrada, który siedział ze szklanką whisky. Już lekko taki zmęczony i, i powiedział mu – słuchaj, zajmij się tym. Ja w to wierzę. Duchy są rzeczywiste. I wtedy on napisał to, co dzisiaj mamy? Tak. Tak, bo, bo no, stromo niechętnie czytane w Polsce jest poeścią o dniu dzisiejszym. Ja nie żartuję ze wszystkimi tego konsekwencjami. Myśli pan o przyszłości świata? No, jak każdy, co będzie jutro. To będzie pojutrze. Ale nasze myślenie o przeszłości... Wie pan, Nils Bohr kiedyś powiedział, że jeśli idzie o przewidywanie przyszłości, to jest to zajęcie niesłychanie trudne. Wie pan, to, Nie. To, to znaczy, możemy ekstrapolować, tak? Że jakiś prezydent zostanie zastrzelony przez swojego konkurenta. To... Wie pan, ja nie, nie lubię tych, tych historii alternatywnej. Bo Ona zamula takie rzeczywiste spojrzenie na, realistyczne spojrzenie na świat. Możemy ekstrapolować, ale jeszcze pozostaje przypadek, który decyduje, niekiedy drobny, który decyduje o losie świata. Przypadkowa awaria w elektrowni spowodowała rozpad pewnego mocarstwa. Przypomniałem sobie jak m, też taką pana opowieść, jak został pan zaproszony na amerykański uniwersytet, to był 82. 80... Dru... 81. 81 rok i studenci zapytali pana, czy będzie wojna. No tak. Pan, pan odpowiedział nie wiem, tak? Powiedziałem nie wiem, byli zabiedzeni, bo czekali jasnej i oczywistej odpowiedzi. A skąd ja miałem wiedzieć? Tak trochę jak spotykamy się z humanistą, intelektualistą, to chcielibyśmy takie pytania zadać, prawda? Nie, to, ale nie wolno. Wiadomo to, Roman Ingarden twierdził, że nie ma głupich pytań. To są tylko głupie odpowiedzi. Zgoda. Ale są tacy ludzie, którzy z trudem znoszą mądre pytania. W Pana świecie dzisiaj jest więcej ludzi czy mniej ludzi? Jest tak samo dużo. Z czego jestem bardzo zadowolony. Garnie się pan do młodych, czy młodzi do pana? Nie wiem, czy się garną. Ja mam studentów, których staram się czegoś nauczyć. Niektórzy mnie lubią. No, w tej sesji postawiłem ogromnie dużo piątek z plusem. No to bym pana lubił też. Przy... No ale najpierw musiałby pan napisać bardzo dobrą pracę zaliczeniową. I oni to zrobili. Wspaniałe prace napisali. Bez udziału ai Sprawdzone. Przeczytali podstawowe lektury i wysnu wysnuli z tych lektur niełatwych, proszę mi wierzyć, wnioski, które mnie ucieszyły. A dziadek i ojciec kiedy ostatni raz do Pana przyszli? Dziesięć lat temu. Chyba tak. W jakiejś konkretnej sprawie? Nie, odwiedzili mnie. A o co Pan zapytałby ojca? Nic, pomilczelibyśmy trochę. Zapalilibyśmy sobie papierosa, pomilczelibyśmy, ja bym go pogłaskał pod dłoni. i tyle. To... Bardzo panu dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję. dziękuję. Michał Komar, Remigiusz Grzela, wywiad Rzeka. Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Sto lat razem. Radio i słuchacze.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 Autostrada 1 Spowolnienia od zjazdu z autostrady A1 na drogę ekspresową S10 w stronę Torunia i Bydgoszczy, aż po wjazd na płatny odcinek autostrady w Nowej Wsi. Autostrada 2 Odcinek węzeł Łódź Północ. Węzeł Łowicz. 381. KM. Doszło do kolizji dwóch autosobowych. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. S3. Jeszcze niewielkie spowolnienia na obwodnicy Goleniowa na obu jezdniach. Droga krajowa nr 7, odcinek Warszawa-Czosnów, w pobliżu Łomianek na 349 km, po zdarzeniu pięciu autosobowych, zderzeniu tragicznym. Dwie osoby poniosły śmierć w tym wypadku, jedna osoba jest ranna, a ruch odbywa się pod wiaduktem w obu kierunkach. Krajowa szesnastka. Odcinek Biskupiec Mrągowo w pobliżu Parlezy Małej na 34 kilometrze auto osobowe uderzyło w barierę. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany pozostaje jeden pas jezdni w kierunku Mrągowa. Skończyły się utrudnienia na S19 na odcinku Janów Lubelski Południe Węzeł Lasy Janowskie na 84 km i nie ma już utrudnień na drodze krajowej numer 25 na odcinku Biały Bur Bobolice w pobliżu miejscowości Porost na 4 km Wciąż są kłopoty na drodze ekspresowej S61 na odcinku Osłów Mazowiecka Łomża w pobliżu Jakaci Dwornej na 24 km gdzie ciężarówka uderzyła w bariery. Zablokowane są lewe pasy jezdni w obu kierunkach.